Polo Dance Top Wspaniała kolekcja wspaniałych piosenek Firma fonograficzna Omega Music Prezentuje wspaniałą kolekcję przebojów Pod wspólnym tytułem Polo Dance Top Pszczołka Maja i Złotowłosa Anna To tytuły dwóch pierwszych składanek Moja Anna Nie wie o tym, że... Jedno tylko mam marzenie By kochała mnie Pamiętaj, już dziś możesz posłuchać 30 wspaniałych piosenek Na dwóch składankach Polo Dance Top Na kasetach i płytach kompaktowych Pszczółka Maja i Złotowłosa Anna To dwie bliźniacze edycje, które musisz mieć koniecznie Polo Dance Top